Jest 19. to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności 1 Olaf Warzyński Rusza śledztwo w sprawie zamachu na polskich żołnierzy w Libanie. Trwają przesłuchania świadków, gromadzona jest dokumentacja służbowa, medyczna. Rząd odwoła się od wyroku belgijskiego sądu w sprawie szczepionek Pfizera. Nakazał on zapłatę koncernowi ponad 5,5 miliarda euro. W centrum Warszawy powstanie nowa siedziba Teatru Żydowskiego. Czekaliśmy na ten moment 10 lat. Jak doszło do wybuchu w libańskim Bind Jubail, w którym ucierpiał polski żołnierz? Będzie to wyjaśniać prokuratura. Ruszyło śledztwo w tej sprawie. W minioną niedzielę eksplodowała tam mina Pułapka. Wybuch uszkodził pojazd kontyngentu Unifil. W środku było czterech polskich żołnierzy, jeden został ranny: Przemysław Lis. Ładunek wybuchowy był podłożony na trasie przejazdu konwoju, który zabezpieczali polscy żołnierze służący w ramach PKW Liban. Śledztwo prowadzone jest w sprawie usiłowania zabójstwa czterech z nich, którzy znajdowali się w pojeździe, pod którym eksplodowała mina pułapka, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Prokurator-referent koordynuje czynności realizowane przez żandarmerię wojskową na terenie Republiki Libanu, gdzie trwają przesłuchania świadków. Gromadzona jest dokumentacja służbowa, medyczna, a także dokonywane są oględziny miejsca zdarzenia. W wyniku eksplozji miny Pułapki jeden z polskich żołnierzy odniósł obrażenia głowy. Dzień później doszło do kolejnego ataku na siły międzynarodowe uczestniczące w misji ONZ w Libanie. W ciągu doby zginęło trzech indonezyjskich żołnierzy. Wtargnął do fabryki z bronią i strzelał do swojego dawnego przełożonego. 42-latek zatrzymany wczoraj w Łodzi usłyszał zarzuty. Zarzut usiłowania zabójstwa w stosunku do jednego z pokrzywdzonych, w stosunku do drugiej osoby zarzut gruźb przy użyciu broni, a także posiadanie środków odurzających. Mówiła Marta Stachowiak-Klimaszewska z prokuratury rejonowej Łódź-Polesie. Przy mężczyźnie poza pistoletem czarnoprochowym znaleziono sześć noży, gaz pieprzowy i plastikowe opaski zaciskowe. Podejrzanemu grozi dożywocie. Prokuratura złoży wniosek o tymczasowy areszt dla 42-latka. Czekają go też badania psychologiczne. Ministerstwo Zdrowia analizuje scenariusze po wyroku belgijskiego sądu w sprawie szczepionek Pfizera. Orzekł on wczoraj, że Polska musi odebrać od amerykańskiego koncernu szczepionki przeciwko COVID-19 i zapłacić firmie ponad 5 miliardów 600 milionów złotych. Według resortu zdrowia do odbioru są, też, do odbioru są 64 miliony dawki. Dawek w grę wchodzi utylizacja, ale rząd będzie szukał sposobów na jej uniknięcie, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.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 są aktualności jedynki. Konsulat rosyjski w Gdańsku bez prądu i ogrzewania. Media w nieruchomości odłączono w wyniku trwającej egzekucji komorniczej. Konsulat został zamknięty w grudniu ubiegłego roku. Taką decyzję podjęło MSZ w odpowiedzi na akty sabotażu ze strony Rosjan. Nieruchomość, zdaniem Rosji, należy do niej. Sprawą zajmuje się prokuratoria krajowa. Za dwa lata w Warszawie będzie gotowa nowa siedziba Teatru Żydowskiego i Centrum Kultury Jidisz.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 Warszawa przeznaczy na tę inwestycję 115 milionów złotych. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy opady deszczu na północnym zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich. Na Pogórzu także deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Na północy lokalnie mgły. Temperatura minimalna od minus 2 do plus 4 stopni. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 998 hektopaskali. Jedynka. Polskie Radio.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 mówił dziś papież do księży. Dzisiejsza celebracja w Jerozolimie uczy chrystusowego języka pokory, podkreśla patriarcha Pier Battista Pizzaballa. Dziś 21 rocznica śmierci świętego Jana Pawła II. Ksiądz Paweł Rytelandrianik, andrianik Wielki Czwartek, 2 kwietnia, aktualności z Watykanu. Papież wskazał, że misja kapłanów i biskupów może być realizowana tylko w komunii i że tak jak Jezus należy pozostawić wszystko co znane i bezpieczne oraz ogłocić się, aby pełnić misję wolności. W mrocznej godzinie dziejów spodobało się Bogu posłać nas, abyśmy rozsiewali woń Chrystusa tam, gdzie panuje odór śmierci. Odnówmy nasze tak dla tej misji, która domaga się od nas jedności i która przynosi pokój. Tak, jesteśmy tutaj. Przezwyciężmy poczucie bezsilności i lęku. Superiamo il senso paura. Papież dziś wieczorem sprawował mszę świętą w Wieczerzy Pańskiej w Bazylice Laterańskiej. W homilii wskazał, że Chrystus jest źródłem i wzorem naszej miłości. Powiedział: Uczmy się od Jezusa tej wzajemnej służby. Nie prosi nas bowiem, abyśmy odwzajemniali ją wobec Niego, ale abyśmy dzielili ją między sobą. Dodał papież, że przykładu danego przez Jezusa nie można naśladować dla wygody, niechętnie lub z obłudą, lecz tylko z miłością. Podczas liturgii Ojciec Święty obmył stopy dwunastu księżom. Dziś w Bazylice Grobu Bożego przy zamkniętych drzwiach została odprawiona msza święta Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył łaciński patriarcha Jerozolimy kardynał Pierre Battista Pizzaballa. Relacjonuje to dla państwa ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin. W swojej homilii hierarcha nawiązał do trwającej od ponad miesiąca wojny, mówiąc istnieje napięcie, którego nie możemy zignorować. Podkreślił jednak, że wielkoczwartkowa celebracja w tym miejscu świętuje życie i uczy chrystusowego języka pokory, w pochylaniu się nad lękami, nad nieporozumieniem, nad codziennymi trudnościami tych, którzy ryzykują utratę nadziei. Wigilię rocznicy śmierci św. Jana Pawła II miało miejsce modlitewne czuwanie na placu św. Piotra. Dziś zaś złożono kwiaty na grobie papieża Polaka. Jeden z najbliższych współpracowników Jana Pawła II, ksiądz Paweł Ptasznik, odpowiedział na pytanie, co dziś wiernym powiedziałby papież Polak. Z pewnością Jan Paweł II prosiłby o modlitwę w intencji pokoju i o zaangażowanie tych wszystkich, którzy mogą wpłynąć na, na tę sytuację. Ale myślę, że również nie pomijałby takich tematów jak życie duchowe, Życie rodzinne, życie w ogóle jako życie. Ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski po tym jak złożył kwiaty na grobie Świętego Jana Pawła II powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim Vatican News. To przesłanie Jana Pawła II, jego zaangażowanie i dążenie do pokoju w tych czasach właśnie wybrzmiewa. Warto sięgnąć do tych tekstów. Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va.pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl Jedynka. To jest radio. Tu, program pierwszy Polskiego Radia. Eureka. Audycja popularno-naukowa. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Kłaniam się i tradycyjnie zapraszam na trzy rozmowy. Dzisiaj wyjątkowy, wielkoczwartkowy wieczór i podczas tego szczególnego wieczoru naszą bohaterką już za chwilę będzie Maria skłodowska kiri Następnie porozmawiamy o odwiecznym pragnieniu ujarzmienia kosmosu w kontekście misji księżycowej Artemis II. A w ostatniej części tego magazynu przypomnimy postać wybitnego uczonego, filozofa i pisarza, przyjaciela Jana Pawła II, profesora Stefana. Pana Zwierzowskiego, a zatem zachęcam do pozostania z nami. Jedynka: Polskie Radio. W studiu programu Pierwszego Polskiego Radia witam teraz panią Aleksandrę Głowacz, zastępczynię dyrektorki do spraw rozwoju publiczności Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Dobry wieczór, witamy w jedynce. Dobry wieczór. Pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania jest niezwykła książka, która zawiera tekst doktoratu naszej noblistki, ale uzupełniony współczesnym komentarzem naukowym. Pani dyrektor. Książka nosi tytuł Badanie ciał radioaktywnych przez Marię skłodowską Kiri. I to jest wyjątkowa pozycja, która przenosi nas do innego świata, to bana, oczywiście, ale też pokazuje naukę, jakby to powiedzieć, od środka. Z całą pewnością tutaj w tej publikacji możemy się przyjrzeć temu, jak Maria myślała i jak formułowała swoje sądy, tezy naukowe. Więc tutaj możemy się z nią spotkać tak bezpośrednio, bez, bez żadnych osób, które będą ten przekaz zakłócały, bo w biografiach to zawsze jest pewien rodzaj niepewności. A tutaj mamy do czynienia z doktoratem, publikacją, która zawiera jej kluczowe, przełomowe tezy i opowiada o tym, w jaki sposób doszła do odkrycia radu i polonu. Książka, to znaczy doktorat Marii Skłodowskiej-Curie jest, jakby to powiedzieć, precyzyjny, logiczny, więc tutaj w tym sensie to jest taka naukowość w ścisłym tego słowa znaczeniu i widzimy, tak jak pani już powiedziała, Marię Skłodowską bez pośredników, bez metafory, tylko taką, jaka ona była, chociaż ona miała wiele twarzy. Tak, z, z całą pewnością możemy tutaj się spotkać z tym językiem, ale poza samym tekstem Marii mamy też komentarz profesora Tomasza Pospiesznego, który wyjaśnia nam pewne zagadnienia dotyczące sytuacji w nauce sądów naukowych w tym okresie. Też przybliża badaczy, innych naukowców, na których, powołuj, na których pracę powołuje się nasza noblistka. Stąd też dzięki tej książce możemy zobaczyć publikację Marii w szerszym kontekście i też zobaczyć Marię jako naukowczynię na, na tym właśnie szerszym kontekście Naukowym, środowiska naukowego wczesnej y, Europy. Mamy też komentarz naukowy, tak jak pani powiedziała, ale mamy też wstęp wstęp wyjątkowy, bo wstęp autorstwa pana doktora Piotra Chrząstowskiego, czyli potomka rodziny Skłodowskich, czyli to jeszcze bardziej czyni z tej książki wyjątkową. W jakim sensie to jest poruszająca w takim sensie książka, bo osobista? Tak, z całą pewnością ten wstęp Piotra Chrząstowskiego dodaje ten wymiar takiego trwania tej idei opowieści o Marii, opowieści o rodzinie. Ja też może się podzielę taką anegdotą, ale jak pracowaliśmy nad obecnym audioprzewodnikiem po wystawie, no i zastanawialiśmy się jak precyzyjnie, ale w sposób taki zwarty opowiedzieć o tej metodzie Curie, o tej metodzie, która służyła małżeństwu do właśnie wydzielania tych nowych pierwiastków, wyodrębnienia ich zbadania jak oni do tego doszli, jak badali te, te minerały, jak badali tą blendę uranową, no to jest wyzwanie, żeby komuś, kto nie widzi tego procesu, opowiedzieć to w sposób przystępny. No i pan doktor Chrząstowski był naszym konsultantem, także konsultował nam opowieść o tych przyrządach, które można zobaczyć w naszym muzeum, więc zachęcam, jeżeli państwo będą z wizytą w naszym muzeum i w tej części wystawy, która poświęca ona jest Marii jako badaczce. Prezentujemy sprzęty, które właśnie takie jak słu służyły Marii Piotrowi do, do tych badań nad promieniotwórczością. I y, można posłuchać też właśnie tej ścieżki audio, którą budowaliśmy w tym elemencie w konsultacji właśnie z potomkiem Rodu Skłodowskiego. Gdy mówi się o Marii skłodowskiej curie no to często mówi się o jej burzliwej młodości. Oczywiście o nagrodzie Nobla z dziedzinie z fizyki i z chemii. Rzadziej się mówi o doktoracie właśnie, a to jest bardzo ważny krok w jej życiu. Przypomnijmy może, że to był rok 1903, czyli Maria miała niecałe 36 lat i to jest ten sam rok, w którym obroniła doktorat i w którym dostała wraz z mężem swojego pierwszego Nobla. No to musiał być naprawdę bardzo szczęśliwy, szczęśliwy rok. Ale pamiętajmy o tym, że ten doktorat, no to jest uwiecznienie pięcioletniej pracy. Bardzo trudnej pracy, męczącej też fizycznie, nie tylko intelektualnie, bo przerabianie i wydzielanie tych pierwiastków z blendy uranowej, to był proces bardzo angażujący też fizycznie mozolny. I w ocenie tej, tego doktoratu, promotor Marii podkreśla ten żmudny proces i tą dokładność pracy Marii. Maria też w doktoracie zaznacza, że no nie tylko ona sama prowadziła te badania, ale też weryfikowała te eksperymenty, wyniki tych eksperymentów z innymi naukowcami. Dzięki czemu można było z całą pewnością, czy no na większej spróbie, sprawdzić, zweryfikować, czy wyniki tych badań będą analogiczne także w innym ośrodku, a nie będą wynikały z jakiejś pomyłki. W ubiegłym tygodniu, 23 marca, u Państwa w muzeum oczywiście, odbyło się spotkanie poświęcone właśnie tej publikacji. Spotkanie pod pięknym tytułem Nauka w momencie przełomu. Pani dyrektor, proszę opowiedzieć. Jak to wyglądało? Tak, to, to było bardzo miłe spotkanie z autorami tego wydania, czyli panem profesorem Tomaszem Pospiesznym i panią Eweliną Weisbarułą, która jest redaktorką wydawnictwa Sofia. To wydawnictwo publikuje głównie książki w dużej mierze poświęcone Marii. No nie tylko, ale ta seria jest dosyć bogata. Dotychczas były to biografie, wspomnienia, a teraz ostatnie dwie publikacje to publikacje właśnie tych naukowych tekstów Marii. W grudniu mieliśmy możliwość zapoznać się z wykładami Marii Skłodowskiej-Curie, które rozeszły się natychmiast, a obecna książka również kontynuuje ten taki nurt naukowy wydawnictwa. W trakcie spotkania rozmawialiśmy nie tylko o samym doktoracie, o tym, w jaki sposób on był wydawany, bo on był wydawany nie tylko po francusku, ale był też wydawany w Polsce, w chemiku polskim na przykład, w odcinkach, co też jest z dzisiejszego punktu widzenia dosyć ciekawe, że, że doktorat czytamy w odcinkach jak jakiś serial pasjonujący, ale ale też ta książka była wydana po niemiecku, po angielsku i tutaj badacze porównywali te, te teksty, więc to też jest ciekawa praca. Opowiadali o tym. Ale opowiadał pan profesor Pospieszny także o warsztacie, czym się różni ten warsztat naukowy, y, sposób prezentowania czy, czy prowadzenia badań w czasach Marii Skłodowskiej, czyli koniec XIX, początek XX wieku, z tym jak dzisiaj te badania są prowadzone. Tutaj pan profesor podkreślał to, że czas dzisiaj grała dużą rolę, że te powtórki, które są ważne przy badaniach i weryfikacja prowadzonych badań, która zajęła Marii rzeczywiście bardzo dużo czasu, no była ważna, w dzisiejszych czasach tych powtórzeń jest nieco mniej. Warsztat jest faktycznie nieco inny, przygotowanie nieco inne naukowe, ale pewne rzeczy są takie same. 100, 150 lat temu i teraz. Chodzi o ciekawość naukową, o ten moment przełomu, o którym się często mówi przy okazji właśnie naszej noblistki, że nauka ma te momenty przełomu co jakiś czas. Mówiła Pani o tej skrupulatności, o tej dokładności Marii, i to jest jedna na twarz jej, jedna osobowość może i ważniejsza, ale też Marię znamy jako żywiołową osobę, jako osobę z temperamentem, bym powiedział, polskim, słowiańskim. Z książki naukowej, trochę trudno w tej książce naukowej znaleźć jest tą twarz Marii. Ja się zawsze zastanawiam, jak to możliwe, bo, bo w, u nas w muzeum można zobaczyć film prezentujący spotkanie naukowców. Tak zwany Kongres Salvoja, na którym Maria jest w towarzystwie różnych słynnych uczonych ówczesnych. I na tym filmie Maria pojawia się przez chwilkę. Ona kręci się, robi jakiś piruet i uśmiecha. I to jest taka Maria, o której byśmy w ogóle nie podejrzewali, że, że istniała, więc myślę, że tak, ale jeśli chodzi jeśli chodzi o ten język naukowy, książkę naukową, to ona tutaj prezentuje nam się jako bardzo y, taka skrupulatna, konsekwentna, pracowita i y, bardzo precyzyjna y, uczona. Pani dyrektor, bardzo proszę powiedzieć teraz, jakie są plany bliższe, te dalsze właśnie Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie? Co czeka nas? widzów, odwiedzających sympatyków tego miejsca. W kwietniu, 20 kwietnia otwieramy już nową wystawę Poza szlakiem rowerowe podróże Marii i Piotra. Będziemy, wychodzimy od zdjęcia rowerowego, na którym Maria i Piotr pozują właśnie z rowerami na tle wspaniałego ogrodu i to zdjęcie jest początkiem naszej opowieści o tym, skąd te rowery, gdzie oni stoją, kiedy to się wydarzyło oraz o tym, jak wyglądały rowerowe podróże Marii i Piotra, bo wiemy, że też w podróż poślubną ruszyli na owych rowerach. Muzeum, muzeum dzięki współpracy z mecenasem, firmą Orlen, rozwijać będzie teraz dużo różnych innych aktywności. Między innymi spacery. Ruszamy 19 kwietnia ze spacerami po Warszawie. A już w maju ruszymy z wycieczkami rowerowymi, na które również serdecznie zapraszamy. A zapraszała i opowiadała pani Aleksandra Głowacz, zastępczyni dyrektorki do spraw Rozwoju Publiczności Muzeum Marii Skłodowskiej Kii w Warszawie. Pani dyrektor, bardzo, bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Do usłyszenia i do zobaczenia u państwa przy ulicy Freta. Zapraszamy serdecznie. Polskie radio. Jedynka. A już za chwilę spojrzymy w gwiazdy i porozmawiamy o misji Artemis II. When Find a little white light. Will lead you to my blue heaven. You see a smiling face, a fireplace, a cozy room, a little nest that nestles where the roses bloom. Just Molly and me and. Baby makes three. We're happy in my blue. Słuchają Państwo programu pierwszego Polskiego Radia i magazynu Eureka. Naszym kolejnym gościem jest pan doktor inżynier Tomasz Zawistowski, zastępca dyrektora do spraw rozwoju technologii Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór, witamy w Jedynce. Dobry wieczór. A będziemy rozmawiać oczywiście o kosmosie, o misji księżycowej Artemis 2, albo szerzej o pewnym marzeniu które na naszych oczach się spełnia, to marzenie chyba przeszłych pokoleń, chociaż też naszego pokolenia, żeby człowiek jeszcze raz stanął na księżycu, żeby ujarzmił w jakimś sensie naszego naturalnego satelitę. I często dziennikarze nadużywają słowa przełom, ale tu chyba można powiedzieć, że ta misja jest Przełomowa. Na pewno. Mówimy w tym momencie o dużym wyzwaniu, jakim jest plan zainstalowania człowieka na Księżycu w sposób stały. I później wykorzystania tej obecności do różnych celów, o których się w tej chwili mówi nawet w sensie komercyjnym. Ponieważ kwestia kopalń kosmicznych to jest coś, co budzi wielkie emocje i w pewnym sensie jest jakimś rozwiązaniem potencjalnych problemów, które już widzimy na Ziemi. To zacznijmy od początku może. Pierwszy załogowy lot na orbitę Księżyca od, uwaga, 53 lat. Dzisiaj w nocy polskiego czasu właśnie wystartowała jak gdyby misja Artemis II. To jest, tak jak Pan powiedział, przełomowa bardzo wyprawa. Myślimy o tych kopalniach księżycowych, ale to jeszcze nie jest ten moment, kiedy człowiek postawi stopę na księżycu. Więc to jest w jakimś sensie misja badawcza? To jest misja technologiczna, która musi sprawdzić różnego rodzaju skomplikowane systemy które mają zapewnić bezpieczne lądowanie, przebywanie, no i oczywiście powrót astronautów. Mówi się o tym, że Księżyc ma być tą bazą przesiadkową. On ma być bazą, na której będziemy w sposób ciągły przebywać i wykorzystywać różnego rodzaju możliwości, które stwarza nieznana jeszcze do końca tamtejsza rzeczywistość ale również mówi się o tym, że będzie pomagał w zdobywaniu kolejnych kroków. Mówi się o Marsie, mówi się o różnych podbojach. Jednym słowem, jest to pierwszy niezbędny krok do tego, żebyśmy mogli zacząć planować działalność pozaziemską, a to oznacza ogromne wyzwania. To są wyzwania, które stwarza środowisko niezwykle trudne i niezwykle niebezpieczne dla ludzi. To brzmi, panie doktorze, troszkę jak science fiction, ale tylko trochę. No bo pan mówi punkt przesiadkowy na Księżycu, atakujemy później Marsa, może inne planety. No z jednej strony to jak science fiction, a z drugiej strony to coraz bardziej jest realne. Jak pan myśli? o jakim horyzoncie czasowym mówimy, jeżeli myślimy o kopalniach księżycowych, czy o punkcie przesiadkowym na Księżycu, czy o podróży na Marsa? Ja nie byłbym tutaj zbytnim optymistą, ale muszę wziąć pod uwagę już istniejące technologie. Na przykład w Centrum Badań Kosmicznych od lat koncentrujemy się nad różnymi urządzeniami, które badają, próbkują grunt ciał pozaziemskich. W związku z czym przygotowujemy różnego rodzaju urządzenia i technologie, z których będzie można korzystać. Niedawno zresztą wykonywaliśmy takie próby, w locie parabolicznym, starając się zrozumieć, jak wygląda ta metodologia pozyskiwania gruntów grawitacji, która jest częścią grawitacji, którą my doświadczamy na Ziemi. W związku z czym ta technologia istnieje. Jest tylko kwestia implementacji, jest kwestia zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko ludziom, to jest oczywiste, ale również urządzeniom, bo te temperatury, z którymi mamy do czynienia, na Księżycu to są absolutnie temperatury ekstremalne dla wszelkiego rodzaju urządzeń. Wiele urządzeń, które zostało wysłane w kosmos nie przetrwało ze względu na te ekstremalne warunki, a temperatura to jest coś, co zdecydowanie nie jest korzystne dla działania elektroniki, a przede wszystkim zasilania. W latach 60. i 70. ubiegłego wieku misje księżycowe nosiły miano Apollo. To były misje Apollo. Teraz mamy do czynienia z misją Artemis, czyli Artemida, a w mitologii greckiej Apollo i Artemida to było rodzeństwo, ba, to byli bliźniacy. I teraz pytanie, czy... Drogą dedukcji tak jest w rzeczywistości, że misja Apollo i misja Artemis to misje bliźniacze, czy jednak to zupełnie inny świat pod każdym względem? One się w sposób zdecydowany różnią, ale w dużej mierze na sobie polegają, bo gdyby nie te poprzednie misje, nie mielibyśmy tej technologii, którą mamy teraz, nie mielibyśmy tych doświadczeń i tej ogromnej wiedzy, którą zdobyto w czasie badania gruntu, badania różnego rodzaju zjawisk. To są nierozerwalne dwa zdarzenia i te misje, które mitologicznie są ze sobą związane tutaj również pokazują związek. Przecież technologia która w tej chwili wspiera misję SLS. To jest technologia bazująca na dotychczasowych osiągnięciach. Przecież ten system SLS budowano naście lat. To były ogromne rzesze ludzi, które miały doświadczenia z poprzednich różnego rodzaju lotów podziemskich. W związku z czym korzystamy z technologii doświadczeń, które bazują w dużej mierze na doświadczeniach zdobytych właśnie w czasie tych pierwszych misji Apollo, które w końcu lądowały na księżycu. W trakcie podróży, która zaczęła się właśnie dzisiaj, załoga ma pobić rekord odległości ustanowiony właśnie w ramach programu Apollo, oddalając się od ziemi bardziej niż jakikolwiek człowiek w historii. Pan, panie dyrektorze, powiedział, że najważniejsza jest tutaj technologia, przygotowanie gruntu pod lądowanie człowieka na Księżycu, a te rekordy, te odległości są też ważne, czy one są po prostu takie, bym powiedział, medialne? Te rekordy przychodzą mimochodem, ich się nie da ominąć, ale one nie są tutaj celem. Celem jest zyskanie odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i przygotowanie się do bardzo trudnych pod względem technologicznym operacji. To, co w tej chwili obserwujemy, ta dziesięciodniowa misja, to jest misja, która będzie przygotowywała grunt pod kolejne misje Artemis i zdecydowanie, za każdym razem musimy tu mówić o rekordach, natomiast nie my Myślmy o tym jako czymś, co jest rzeczą oczywiście pierwszą. To jest rzecz w pewnym sensie drugorzędna, której się nie da uniknąć, bo te odległości, o których mówimy, no, to są odległości pokonywane po raz pierwszy. Różnego rodzaju manewry, które są w tej chwili przewidywane, to są rzeczy, których do tej pory nie wykonywano. Gdy mówi się o scenariuszu, jaki planuje się dla misji Artemis, czyli wykorzystywania dwóch różnych nośników, tego nośnika, który został wybudowany pod auspicjami NASA i tej zupełnie innej metodologii, która towarzyszy nam już od paru lat, którą tak dobrze reprezentuje firma Maska, gdzie mówi się przede wszystkim o zyskach, mówi się o wykorzystaniu w jak najlepszy sposób pieniędzy. No to jest zupełnie inne podejście, prawda? I tutaj następuje połączenie tych dwóch różnych metodologii które pokażą w jaki sposób możemy w najlepszy sposób podejść do niesłychanie trudnych i niebezpiecznych zagadnień. Myślę, że o tej misji będziemy jeszcze niejednokrotnie w programie pierwszym Polskiego Radia mówić, bo to jest dopiero początek, ważny, bardzo ważny początek. Wiemy, panie dyrektorze, że pewnie trudno pytać o, o gradację jakąś, ale nasuwa się to pytanie. Kosmos jest wielki, jest niezmierzony. Badamy i odległy kosmos i bliski nam i naszą gwiazdę, czyli Słońce. Tutaj misja Europejskiej Agencji Kosmicznej, chociażby PROBA-3, Centrum Badań Kosmicznych, PANU ma wielki udział właśnie w tej misji. No a z jednej strony tutaj mamy misje księżycowe. One są ważniejsze. Czy trudno jednak porównać? te misje, te badania, ten kosmos? Ja bym powiedział, że wszystkie misje, o których w tej chwili mówimy, zarówno te misje naukowe, w których, tak jak Pan powiedział, uczestniczy Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, czy misje księżycowe, misje załogowe, one mają jeden cel. One mają na celu poprawienie naszego życia. One mają na celu poprawienie naszej obecnej rzeczywistości. To jest budowanie lepszej przyszłości. Ja tutaj muszę wspomnieć o ostatnim sukcesie, z którego jesteśmy bardzo dumni. Mianowicie mówię w tej chwili o misji nasowskiej IMAP, dla której budowaliśmy nasz instrument GLOWS, który będzie bardzo pomocny w badaniu pogody kosmicznej. Pogoda kosmiczna to jest coś, co nas dotyka każdego dnia. My musimy bardzo uważać ze względów na niebezpieczne promieniowanie kosmiczne, które uderza nas, uderza infrastrukturę, uderza komunikację. Więc to są rzeczy, które zarówno od strony naukowej, jak i od strony technologicznej staramy się zrozumieć, staramy się zgłębić i staramy się, aby wnioski z tych badań i z tych eksperymentów mogły być użyte w sposób jak najlepszy w przyszłości. A powiedział pan doktor inżynier Tomasz Zawistowski, zastępca dyrektora do spraw rozwoju technologii Centrum Badań Kosmicznych panu, panie dyrektorze, bardzo dziękuję i do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Program pierwszy Polskiego Radia. Przed nami jeszcze jeden, nieco filozoficzny temat. Niezmiennie słuchają państwo Jedynki i magazynu Eureka. Ostatnim gościem naszego dzisiejszego spotkania jest pan profesor Wojciech Starzyński, filozof, tłumacz i kierownik międzynarodowych projektów badawczych z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór, kłaniam się. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. A będziemy rozmawiać o nietuzinkowej postaci wręcz pomnikowej, ale oczywiście o człowieku z krwi i kości. Stefan Swierzawski, uczony, historyk filozofii, pisarz, wykładowca, żyjący prawie 100 lat, był takim prawdziwym przykładem dawnego autorytetu. Tak, rzeczywiście była to ważna postać dla polskiej filozofii, dla polskiej kultury, polskiego kościoła, postać barwna, Żyjąca, jak pan redaktor wspomniał, niemal 100 lat, w tym dramatycznym, pełnym zwrotu w wieku XX. Zarówno znał Polskę międzywojenną, przeżył okupację, czasy PRL, aż po Polskę po roku 89. Stąd ta, ta biografia jest pełna różnych wydarzeń i wielu osiągnięć. Pan profesor powiedział, że to była postać barwna, jasne, ale to był przede wszystkim filozof, intelektualista, uczony, taki prawdziwy uczony z kart książek, tak byśmy powiedzieli, bo on w młodości miał styczność z największymi tuzami filozoficznymi, Kazimierz Twardowski, Kazimierz Ajdukiewicz. Później on stał się taką Tuzą kolejną, może i większą jeszcze, bardziej rozpoznawalną, bo nie tylko w świecie uczonych, nie tylko w świecie akademików. Tak, zgadzam się z, z panem. Początki jego studia, pierwsze studia, to były studia w, szko w Szkole Lwowskiej na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Było to bardzo ważne miejsce dla polskiej filozofii, właśnie Szkoła Kazimierza Twardowskiego. Tutaj jeszcze dorzuciłbym Romana Ingardena jako jednego z jego nauczycieli. A następnie tuż po tych studiach wyjechał do Francji, do Paryża, gdzie spotkał się z ważnymi intelektualistami filozofami francuskimi Etienne Gilsonem i Jacques'em Maritainem, którzy znani są szczególnie ze względu na odnowienie tomizmu, myśli świętego Tomasza. Także myślę, że te dwa aspekty zaważyły na całej późniejszej y, aktywności zarówno naukowej, jak i intele szerzej intelektualnej profesora Świeżewskiego. Jeszcze o jednym filozofie bym wspomniał. Właściwie chyba profesor świeżawski w jakimś sensie się przyjaźnił z nim. Karol Wojtyła. Ponoć mu nawet przepowiedział papiestwo. No to pewnie anegdota jest. Ale to, że się przyjaźnili, a na pewno przyjaźnili intelektualnie, to jest chyba prawda. Tak, oczywiście. Tutaj już przechodzimy do czasów powojennych, gdyż krótko po wojnie Stefan Fierżawski związał się, z, został profesorem na katolickim Uniwersytecie Lubelskim i stąd no, ta przyjaźń, ta znajomość była Czymś naturalnym, ale również oczywiście w tym świecie, że tak powiem świecie idei tutaj wiele ich łączyło. I sądzę, że szczególnie łączyła ich idea atomizmu, neotomizmu jako nie myśli gdzieś osadzonej daleko w czasach średniowiecza, ale jako takiej myśli, która jest w stanie ożywić współczesną kulturę, współczesne chrześcijaństwo. Myślę, że warto o tym wspomnieć. Profesor Stefan Świeżawski był świeckim audytorem na Soborze Watykańskim II, chyba jedynym świeckim audytorem z tej części Europy, powiedzmy, środkowo-wschodniej. Akurat czas przedświąteczny, pan też mówił o odnowie Sobor Watykański II, a zatem odnowa Kościoła Rzymskokatolickiego. I pan profesor Świeżawski był jakby w centrum tego wszystkiego. Tak samo zresztą jak wspomniany już Karol Wojtyła. Tak, to myślę, że to jest to był ważny moment biografii yy, Stefana Świerżawskiego Był uczestnikiem Soboru Watyńskańskiego II z inicjatywy kardynała Stefana Wyszyńskiego. I rzeczywiście był tym jedynym przedstawicielem zarówno Polski, jak i, jak i jedyną osobą za żelaznej kurtyny. Jako audytor nie oznacza, że tylko słuchał, ale również dość, dość aktywnie starał się uczestniczyć w soborze, w pracach soboru, pracując w komisjach dotyczących kultury, jak i aktywności świeckich w kościele. Co zresztą stanowi taki bardzo ważny aspekt jego życia, gdyż już od lat młodzieńczych był bardzo aktywny w różnych ruchach katolickich, ruchach świeckich. Podobnie po wojnie zarówno współtworzył, jaki jak i był ważnym głosem takich środowisk jak Znak czy Tygodnik Powszechny, Więź czy Klub Inteligencji Katolickiej. Pan profesor wspomniał o tomizmie, że odnowa tomizmu, no to była bardzo ważna rzecz filozoficzna właśnie XX wieku i tę sprawę między innymi zawdzięczamy panu profesorowi Świeżawskiemu czy Karolowi Wojtyle, oczywiście, ale tutaj chyba też ważny jest personalizm, czyli odkrycie, jakby odkrycie na nowo jednostki roli człowieka w filozofii, ale też w religijności, w duchowości. Tak, oczywiście. To odkrycie tomizmu y, nie oznaczało odwrotu do średniowiecza, tak mówiąc literalnie. Chodziło o właśnie pewne ożywienie duchowe, pewne zaczerpnięcie z tradycji, która może być żywa współcześnie. W takim kierunku podążali wymienieni francuscy filozofowie, ale sądzę, że Swierzawski nie był tylko imitatorem tej wizji, ale miał, miał kładu duży nacisk na właśnie rozumienie człowieka i w tym sensie Łączyło się to, zgodziłbym się, że łączyło się to z personalizmem, jak to miało miejsce w myśli Karola Wojtyły. Dziełem życia pana profesora Świerzawskiego była wielotomowa książka Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku i to dzieło... Chyba, panie profesorze, proszę mnie poprawić, pozostaje najobszerniejszym dziełem w literaturze światowej poświęconym filozofii tego okresu. Do tej pory, mimo że tyle lat już minęło od premiery tych książek, pan profesor znalazł sobie niszę? Czy ten 15 wiek filozofii był tak po macoszemu traktowany? Jak to jest? Myślę, że tutaj można wskazać też na pewną oryginalność Stefana Swierzawskiego, także względem swoich mistrzów francuskich, że właśnie położył nacisk na badania nad, można to określić, okresem schyłkowym, lub też przejściem epok między właśnie schyłkiem średniowiecza a początkiem nowożytności. Nie był jedynym, który studiował ten okres, ale traktował go dość głęboko, właśnie jako miejsce spotkania się różnych idei, pewnego z jednej strony kryzysu, ale również wysiłków tworzenia czegoś nowego i tutaj dostrzegał bogactwo tego okresu, stąd te, te wiele tomów, one do, do tej pory pozostają takim punktem odniesienia. Ja myślę, że od czasów działalności Stefana Swierzawskiego, studia mediewistyczne, choć nie jestem mediewistą, ale myślę, że one mają taki wymiar globalny, światowy dzisiaj, Także w pewnym sensie Stefan Swieżacki przetarł ścieżki, również wypracował pewien warsztat pracy historyka filozofii. To była też i taka jego ważna część działalności. Cały czas pozostają te, to jego dzieło dotyczące filozofii XV wieku punktem odniesienia. I tutaj też ważne, że w XV wieku też dużo działo się w Polsce i właśnie ta aktywność badawcza Stefana Świerżawskiego nie dotyczyła tylko filozofii europejskiej, filozofii zachodniej, ale właśnie dotyczyła także filozofii polskiej i tego, że ta filozofia polska tego okresu była po prostu częścią tej filozofii zachodniej, uczestniczyła aktywnie. Także był to dla niego też taki model, myślę, że Jeden z aspektów, który przekonywał go do badania tego okresu. Wspomniał pan na początku, panie profesorze, że Stefan Swierzawski był barwną postacią. Rzeczywiście początek jego życia to początek XX wieku, chociaż w związku z tym, że miał y, takich, a nie innych nauczycieli, no to otarł się o ten świat jeszcze XIX-wieczny, a już umiera profesor Stefan Swierzawski w XXI wieku. Co po nim zostało? Myślę, że, że tutaj ważne jest, żeby zwrócić uwagę na to, że był nie tylko skupiony na swojej wąskiej dziedzinie, wąskiej specjalizacji, ale też ten swój zawód rozumiał szeroko. Widział pewne miejsce w kulturze. Był otwarty do dialogu nie tylko wewnątrz kościelnego, były to właśnie środowiska. Był przekonany co do tego, żeby ten katolicyzm był katolicyzmem otwartym, by, by rozmawiać z ludźmi różnych poglądów. A następnie właśnie, że było tutaj przekonanie, że studiowanie tak dla nas odległych dziejów może wnieść coś do, do kultury. Także była to, była to taka praca, która myślę, że to jest yy, cały czas ważny. Był przekonany, między innymi też jest to ciekawe, że coś takiego nawet wyrażał sam Stefan Świeżawski, że badanie takiej epoki schyłkowej ma sens, między innymi dlatego, że my sami być może żyjemy w takiej epoce schyłkowej. I właśnie w tej epoce schyłkowej Jesteśmy w takim, w takim tyglu różnych, gdzie, gdzie mieszają się różne, różne formacje, różne tezy, ale jednocześnie y, można znaleźć bardzo wiele zapowiedzi dla tej epoki, która ma nadejść. I to, i to myślę, że y, było ważne. Myślę, że też jest interesujące, że przy tych wszystkich Właśnie zawirowaniach historycznych, dziejowych był, był takim optymistą. Także to jest też takie dla nas przesłanie pozytywne. A powiedział pan profesor Wojciech Starzyński, filozof i tłumacz. Bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Ja także bardzo dziękuję za to spotkanie, życząc Państwu spokojnego wieczoru. Jutro Wielki Piątek i specjalne wydanie Eureki po godzinie 19 poprowadzi Katarzyna Kobylecka. Kłaniam się do usłyszenia. Jedynka Polskie Radio. Organizację Pożytku Publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia. Jestem przerażony tym, co jest w głowach ludzi na temat Unii Europejskiej. Politycy bawią się tą świadomością, dlatego świadomość każdego obywatela, czym jest dla nas Unia w dziejach obecnie, to był powód, dla którego założyłem tę fundację. Ja nie chciałbym, żeby wspólnota europejska zostawiła nas gdzieś z boku. Olgierd Łukaszewicz, fundator fundacji My Obywatele Unii Europejskiej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Form działalności jest wiele. Ale wykrystalizowały się przede wszystkim opowieść o polskim pionierze myśli Zjednoczonej Europy, Wojciechu Bogu Bogumile Jastrzębowskim, który w powstaniu listopadowym wymyślił konstytucję dla Europy. Opowiadamy w formie scenicznej, teatralnej, a potem eksperci opowiadają o Unii. Fundacja zachęca do merytorycznego dialogu obywatelskiego, stając w obronie koncepcji i wartości Zjednoczonej Europy. Uważa, że zapewnienie jedności i rozwoju Unii Europejskiej jest najlepszym gwarantem zdrowia, wolności, dobrobytu i szczęścia jej mieszkańców oraz budowy obywatelskiego społeczeństwa. Zaangażowałem się w pracę tej fundacji, bo uważam, że przybliżanie idei integracji europejskiej na poziomie podstawowym Wśród zwykłych obywateli jest rzeczą dobrą, ważną, potrzebną, ja bym powiedział nawet, że coraz bardziej potrzebną. Jan Truszczyński, główny negocjator akcesji Polski do Unii Europejskiej. Uważam to za piękną ideę. Zbliżanie państw, społeczeństw Europy i ich coraz dzisiejsza współpraca, pokojowa oczywiście, jest wartością, którą trzeba podtrzymywać wszelkimi siłami. A ponieważ wielu przeciwników integracji aktywizuje się, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach coraz bardziej, tym większa odpowiedzialność na nas, na takich ludziach jak również nieskromnie powiem ja, żeby podtrzymywać ten europejski płomień i pokazywać, że on jest niezwykle korzystny dla każdego narodu w Europie. Fundacja My Obywatele Unii Europejskiej imienia Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczaniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie myobywateleUE.org. Jedynka Polskie Radio. Autopromocja.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 Maciej Sampolski, zapraszam. Na ekspresowej 17. utrzymują się poważne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na węźle Kołbiel. Tutaj w zderzeniu dwóch busów życie straciła jedna osoba, a kolejna została ranna. W efekcie tego zdarzenia zablokowana nadal jest jezdnia w stronę Lublina. I wobec tego prosimy Państwa o zjeżdżanie z ekspresowej 17. na drogi lokalne i kierowanie się w stronę węzła Lipówki. Generalnie na Polskich drogach dzieje się teraz dość dużo, ale nie tylko na polskich drogach, ale o tym więcej od Państwa. Dzień dobry, wyjechaliśmy z Polski mijając świecko. Po drugiej stronie do Polski niewyobrażalny korek ponad 20 km, także ci co jadą na święta do Polski mogą dzisiaj nie dojechać. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy za te doniesienia i to zgadza się z naszymi informacjami. Przed przejściem w Świecku od strony Niemiec mamy korek na uwaga ponad 25 km. i wobec tego stanowczo odradzamy Państwu podróż tą trasą w stronę naszego kraju. A niestety postać się trzeba też w okolicach Jędrzychowic. Tutaj stracicie Państwo przynajmniej kilkanaście minut, a drobne spowolnienia są także przed przejściami w Olszynie i Kołbaskowie. To wszystko naturalnie. Na trasach wjazdowych do Polski. Nowe utrudnienia w głębi kraju pojawiły się z kolei na S5. To trasa Bydgoszcz-Miedzyń, Bydgoszcz-Błonie. 71. kilometr, motocykl wjechał tutaj do rowu i zablokowany jest jeden pas w stronę Poznania.